Widmo nad Sodor. Wyspę Sodor otacza piękne, błękitne morze. Są tu zielone lasy i piaszczyste, złote plaże. Są rzeki, strumienie i wiele drzew, wśród których śpiewają ptaki. Są tunele i mosty pośród pól i łąk. Są pagórki skałowiewane przez wiatr. Są młyny i kopalnia węgla. Są opustoszałe domy nad brzegiem morza, gdzie od dawna nikt nie zaglądał. Jest rafineria złota, pracująca teraz na małych obrotach i port, do którego trafiają przybywający na wyspę goście. Półtorej mili od brzegu znajduje się diabelska rafa. Na wyspie jest wiele linii kolejowych. Kto tam sunie po torach? To Tomek. Witaj Tomku. Witajcie, witajcie na wyspie Sodor. Było późne popołudnie. Tomek z ładunkiem węgla z kopalni szybko pędził do portu, żeby go wyładować i z nadzieją, że zobaczy nową, tajemniczą lokomotywę wraz z jej wagonami. Niestety, kiedy dojeżdżał do portu, z daleka zobaczył, że nie spotka dziwnego gościa, bo ten właśnie opuszczał port i jechał w stronę rafinerii Starego Marsza. W porcie w tym czasie znajdował się gabryś, którego wagony były wyładowywane przez Karolka, portowy dźwig. Na całe szczęście, pomyślał, Gabryś doskonale widział nową lokomotywę. Kiedy się spotkamy, wszystko nam o niej opowie. Każdego wieczoru po zakończeniu pracy Gabryś, Henio, Kuba, Edek, Piotrek i Tomek wracają do Domkowa. Tam mogą dać odpocząć kołom, ochłodzić kotł i opowiedzieć o przygodach, które ich spotkały w ciągu dnia. To jest dom lokomotyw. Tam jest ciepło i przyjemnie, a przede wszystkim to przytulne miejsce do spania. Ale nikt nie spał tego wieczoru i brakowało Piotrka. W domkowie słychać było podniecone rozmowy. Widzieliście je? Mówił Tomek. Jakieś takie dziwadła. To Wilbur, lokomotywa Diesel, a wagony mają na imię Abigail i Kazaja. Przyznaję, że są bardzo dziwne, ale dziwniejszy jest ładunek, który przywożą, powiedział Gabryś. Ze środka czuć smród i słychać dziwne szurania. Lokomotywy słuchały w skupieniu, kiedy nadjechał Piotrek. Cały się trząsł i wydawało się, że zewsząd wylatuje mu para. – Słuchajcie, odwodziłem maszynistów do domu i przyjeżdżałem koło diabelskiej Rafy – mówił z przejęciem. – Widziałem na niej legion diabłów. Wylegiwały się tam i wylatywały do jakiś pieczar na jej szczycie, a później z nich wylatywały. Wszystkie lokomotywy były bardzo przyjęte tą nowiną, jak i całym minionym dniem. — Dowiedziałem się od mojego maszynisty, że ten skład został specjalnie dostarczony na naszą wyspę do obsługi linii od portu do rafinerii. — Podobno sam Marsz je wybrał — powiedział Edzio. — Podobno pociąg zatrzymuje się przy opuszczonych domach nad brzegiem morza. Stoi tam kilka minut, a później jakby już ociężale jedzie do rafinerii. — Musimy poczekać do jutra i dowiedzieć się, co to ma znaczyć — powiedział Gabryś. — Nie będziemy rozmawiać o głupstwach. Teraz śpimy. O po poranku do Domkowa przybył gruby zawiadowca. Miał do ogłoszenia coś ważnego. Nie mówiłem wam tego, ale już od jakiegoś czasu turyści skarżyli się na ataki dziwnych istot. Pewnie sami zauważyliście, że z każdym dniem, mimo pięknej pogody, turystów jest coraz mniej na naszej pięknej wyspie. Również kilkoro mieszkańców Sodor wyprowadziło się. Tutaj zrobił długą przerwę, jakby nie wiedział, co powiedzieć. Plotki i legendy, które słyszeliśmy, będąc małymi dziećmi, okazuje się, są prawdziwe. Lokomotywy. Nasza wyspa stanęła nad przepaścią. Tej nocy zostaliśmy zaatakowani przez istoty z głębin oraz ich plugawych pomocników. W drodze na naszą wyspę jest już wojsko. Ale jak to się stało? zapały z ożywieniem lokomotywy. — Czy to ma związek z Wilburem? spytał Tomek i wszyscy na niego spojrzeli. — Owszem — odpowiedział gruby zawiadowca. — Pan Marsz, właściciel rafinerii, osobiście zajął się sprowadzeniem na naszą wyspę kilka dni temu Wilbura oraz Abigail i Kazaja. Nie miałem nic przeciwko. Wilbur woził towar z portu do rafinerii, więc wy nie musieliście w tym uczestniczyć i mogliście skupić się na waszych zadaniach. Wilbur przypłynął wraz ze swoimi wagonami na wielkim transportowym statku, który jeszcze stoi w porcie, jak pewnie wiecie. Ale do rzeczy. Z opuszczonych domów nad morzem oraz z rafinerii wyszły dziwne istoty, które zaczęły atakować domy i ludzi. Do tej pory nie wiemy, co się stało z większością mieszkańców wyspy. Telefony nie działają, linie telefoniczne są zerwane. Te istoty są bardzo niebezpieczne i opanowały praktycznie całą wyspę. Nie zdobyły tylko większych osiedli, w których bronią się zebrani ludzie. Na dodatek pracownicy kolei których udało mi się zebrać, mówią, że najwstrętniejsze są, jak to określili, ryboludzie Niektórzy też mówili, że na wzgórzach ktoś krzyczał i wyśpiewywał I że widać było dziwne kolory na niebie Co mamy robić? Dopytywały się grubego zawiadowcy lokomotywy Czekamy na armię Tak mi rozkazano z naszego Domkowa będziemy prowadzili akcję odbicia wyspy. Po chwili za hangarów wyszli maszyniści, inni pracownicy kolei uzbrojeni w broń palną. Lokomotywy, powiedział gruby zawiadowca, nadlatuje wojsko. Wielkie samoloty ukazały się na niebie, a po chwili wyskoczyli z nich komandosi na spadochronach. Musimy się przygotować do bitwy, oznajmił gruby zawiadowca. Po kilku godzinach lokomotywy opancerzono. Miały one rozwieść szybko żołnierzy w każdą część wyspy. Był już wieczór, a nad wyspą przeszła gwałtowna burza. Przystąpiono do ataku. Tomek i inne lokomotywy bardzo bały się konfrontacji z istotami z głębin. Ze strachu trzęsły im się koła i ośki, ale ich metalowe serca były nieustępliwe i bardzo zdecydowane. Bardzo szybko lokomotywy rozwoziły żołnierzy w różnych kierunkach. Po drodze, już niecały kilometr od Domkowa, wszyscy ujrzeli istoty, które powłócząc nogami zmierzały w ich stronę. Żołnierze ze swych karabinów szybkostrzelnych, zamontowanych na lokomotywach i w wagonach, kosiły chordy najeźdźców z morza. Lokomotywy pędziły szybko, a powolne istoty nie nadążały schodzić z torów i ginęły pod ich kołami. Tomkowi bardzo się to nie podobało. Kuba wykrzykiwał, że zniszczy sobie śliczny czerwony lakier. Po godzinie podjechali pod port. Z różnych stron wyspy słychać było strzały i wybuchy, jednak najgoręcej było przy rafinerii marsza. Po pewnym czasie generał i gruby zawiadowca, którzy znajdowali się w wagonach Tomka, Ani i Klarze, oznajmili, że rafineria została zdobyta. Gruby zawiadowca powiedział, że Bartek i Arek wjadł do niej i zostawią w środku wagony z ładunkami wybuchowymi. Tuż przed eksplozją i unicestwieniem rafinerii wyjechał z niej Wilbur wraz z Abigail i Kazaja, taranując blokadę i udali się w stronę portu. Na całe szczęście nic nikomu się nie stało. Koło północy port ze wszystkich stron został otoczony. Ze wszystkich, bo na morzu pojawiły się statki wojenne a łódź podwodna storpedowała diabelską rafę i statek marsza, który szybko zatonął. Pozostałe lokomotywy zmierzały do portu. Walki w porcie były zacięte. Widać było, że istotami z głębin dowodzi dziwny kapłan w równie dziwnej tiarze na głowie. W tym momencie stało się coś niesamowitego. Karolek, dźwig portowy, sapiąc Uniósł Wilbura w górę wraz z wagonami i zrzucił go z dużej wysokości. Wilbur rozpadł się na części, a Abigail i Kazaja wpadły do morza. Nie był to umówiony sygnał, ale wszyscy się rzucili i wjechali do ataku. Następnego dnia na wyspie Sodor zapanowało szczęście. Diabelska rafa została wysadzona i zniknęła w głębi morskiej. Opuszczone domy nad brzegiem morza zostały zniszczone, a w ich miejsce powstanie lotnisko. Najważniejsze, że nikomu nie stało się nic złego. Nikt z mieszkańców i turystów nie zginął. Lokomotywy były zadowolone. Po raz kolejny pokazały, że są bardzo użyteczne. Gruby zawiadowca za zasługi dla kraju dostał odznaczenie państwowe, ale nie przestał na śniadanie jadać owsianki. Tiara z głowy kapłana istot z głębin spoczywa spokojnie w muzeum na wyspie Sodor.